Sądecki podcast sportowy. Generalnie mówiąc o tym, że te pieniądze zostaną przeznaczone na zaległe premie dla piłkarzy, to w tym momencie Marka Kozioła stawia się jako wroga publicznego numer jeden, nie tylko klubu Sandecjantowy Sącz, ale także kolegów z drużyny, z którymi występował i grał. I dalej nasuwa mi się wątpliwość, czy Marek Kozioł faktycznie zasłużył na takie traktowanie, w związku z tym, że faktycznie miał prawo podpisać ten kontrakt. Czy zauważyłeś gdzieś w wypowiedzi zarządu klubu, e, trenera, jego kolegów, markę, że nie wiem, e, jest wrogiem publicznym numer jeden na Ja po prostu interpretuję słowa, które są przekazywane do opinii publicznej, że z tych pieniędzy sfinansowane zostałyby premie dla zawodników? A druga sprawa, samo zawieszenie Marka Kozioła i sposób obchodzenia się z nim przez chociażby prezesa, gdzie można przeczytać jego różne wypowiedzi, jak chociażby to, że Marek powinien zawdzięczać to, że grał w pierwszej lidze i tak dalej. Wiemy, że pewnie też, ale to, że Marek grał w pierwszej lidze to już jest jego praca, jego walka o pierwszy skład i tak dalej. Wydaje mi się, że Marek jest bardzo źle przedstawiany przez zarząd klubu i w stosunku do kibiców i w stosunku do piłkarzy. No to gwarantujecie, że jestem cały czas w kontakcie z Markiem i nie ma żadnej z naszej strony e, jakiejś tekstów, które by e, negowały postawę Marka. Naprawdę nam wszystkim zależy. I myślę, że zagłębił również na tym e, menadżerowi Osłuchowi jak najbardziej, żeby ten kabaret się już naprawdę skończył. E, chciałbym to, co powiedział Łukasz, żeby w ciągu dwóch minut... Łukasz Wiśniowski jest z Zemę Sportu, Żeby w ciągu dwóch minut tak naprawdę dojść do porozumienia. Cytujecie tutaj wypowiedź prezesa Andrzeja Dańka w Sportcie. E, zauważcie, że tam padło jedno zdanie prezesa, który powiedział tak. Jeżeli... Dygadajmy się nawet antenie, tak prezes mówi, 180 tysięcy i nie ma tematu. Dlaczego zagłębi nie podejmuje i mówi, ok, jutro przelewamy środki, zawodnik jest już pełnomocnie, pełnoprawnie piłkarzem Zagłębień robi. Po pierwsze mam wątpliwości, czy w ogóle prezes powinien takie rzeczy mówić na antenie i tak dalej. Po drugie cały czas twierdzę, że Marek jest źle przez tendencję traktowany, bo chociażby tak jak mówił Łukasz Wiesiąski z Oręg Sportu, normalny klub, przypuszczam profesjonalny, bardziej tak bym chciał powiedzieć, powinien Marka przesunąć chociażby do rezerw i stworzyć mu normalne warunki, jeśli nie gry, to przyjęciem treningu. A tutaj Marka zawiesza się na 6 miesięcy i Marek zostaje w z dnia na dzień bez możliwości chociażby podjęcia normalnych treningów. Powiedziałeś, użyłeś słowa nieprofesjonalny klub Sandecja. Czy myślisz, że duża mistrza Polski i Wisły Kraków zapraszałaby na parę nieprofesjonalny klub? Ja nie powiedziałem nieprofesjonalny klub, tylko zadam pytanie, czy profesjonalny klub tak postępuje. Dobrze, jesteśmy tutaj w Trzerosowym gronie. Jaki macie temat na rozwiązanie sporu z końcem tej telenoweli. Kontrowersje. Ja może nie mam rozwiązania, ale mam pytanie. Bo uważam, że nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby w pewnym momencie nie padła kwota transferu, która być może nie powinna zostać ujawniona. Czy nie uważacie, że wszystko zaczęło się od tego, kiedy została ujawniona kwota tam 55 tysięcy, która została przedstawiona w świetle takim, że to jest ostateczna kwota zagłębia, a z tego co wiemy to była początkowa kwota do negocjacji. Teraz jeszcze ja odpowiem na to szybko pytanie. Dlaczego mieliśmy nie ujawniać kwoty? Zagłębi potraktował nas jak yy, mały klubie. Czy kwota 55 tysięcy za jednego z najlepszych zawodników pierwszej ligi jest poważną kwotą? Ja jeżeli mówię, że to była kwota wyjściowa, to co? Za chwilę chcieli nam zaproponować 60 tysięcy, 65, 66, 67? Darku, sam przed chwilą powiedziałeś, mm -hmm. że Zagłębu zależy, żeby zapłacić jak najmniej, Jasne. a sandecji zależy, żeby dostać jak najwięcej. To jest? Zgadzam się w pełni, to jest podstawowa zasada negocjacji. Czy nie uważasz, że stawianie takiego stanowiska, że ujawniamy kwotę, jesteśmy obrażoną sandecją, bo dostaliśmy policzek, zlekceważono nas, nie chce nigdy do nas przyjechać, nie chce z nami rozmawiać i, nie, i czujemy się pokrzywdzeni? W dodatku, na antenie Orange Sport prezes Danek próbuje negocjować, próbuje prowadzić rozmowy, które powinny, tak jak powiedział prezes Zagłębia, odbywać się, czy to telefonicznie, czy mailowo, czy osobiście, ale z daleka od mediów, a nie podsycanie tematu w mediach, rzucanie kwotami, co naprawdę nie jest spotykane w klubach typu Real, Barcelona, Manchester United. Tam nie dowiesz się o tym jako dziennikarz, a jeżeli się już nawet dowiesz, to raczej o tym nie piszesz, bo ci nie pozwalają. Jak tak naprawdę przebiegają negocjacje? Bo to jest sprawa między dwoma osobami, które negocjują. Ponadto, czy argumentem takim, jak podał prezes Danek, my jesteśmy biednym klubem, a wy jesteście bogatym, to dajcie nam, czy uważasz, że to jest stanowisko, które stawia sędzia jako mocny klub, profesjonalny, czy to raczej jest utwierdzanie wizerunku takiej małości? To trzeba powiem szybciutko. Gdyby prezes Zagłębia Lubin, zachował się tak jak prezes Piasta Gliwice, który przyjechał do nas i bardzo szybko zostały uzgodnione warunki przejścia Rudolfa Urbana. Myślę, że tutaj w tym temacie również byśmy się porozumieli bardzo szybko. Prezes Andrzeja Danka zdenerwował to im i tutaj mu przyznaję rację. Jeżeli prezes Zagłębia dzwoni wieczorem do niego i mówi Właśnie podpisaliśmy i zabraliśmy ci zawodnika Panowie, to jest fair i mogę ci zaproponować na odchodnym 55 tysięcy zł. Tylko myślę, że tutaj porównanie do Rudolfa Urbana jest trochę inne. Nie, tu jest porównanie zachowania prezesa Piasta Gliwice, a zachowania prezesa Zagłębianowej. Okej, okay, ale myślę, że nie można porównywać transferu Rudolfa Urbana do transferu Marka Kozioła. Piast Gliwice bardzo chciał Rudolfa Urbana, bardzo mu zależało, żeby już w tym momencie trafił, tak? I dlatego prezes przyjechał i negocjował. Natomiast stanowisko Zagłębia jest trochę inne. Marek Kozioł tak naprawdę na tę chwilę aż tak bardzo nie jest potrzebny. I tutaj odwołam się do... Jeżeli nie jest potrzebny, to dlaczego popisano ten tym kontrakt? Od 1 mm. lipca bo wtedy będzie inna sytuacja, ale o tym zaraz powiemy To nie 30 czerwca? Markowi przysługiwało prawo do podpisania kontraktu 6 miesięcy przed końcem umowy. Myślę, że sprawa jest jasna, nie ma się na tym, co zastanawiać. Rozumiem, panowie, sprawa będzie jasna, jeżeli oba kluby jak najszybciej się porozumieją, bo wszystkim nam naprawdę zależy na tym, żeby ta telenowela po raz kolejny powtórzy pod nazwą Marek Kożo już się zakończyła. Chciałem się odwołać, bo też rozmawiałem telefonicznie z Rafałem Chlebikiem, to jest przedstawiciel zarządu Zagłębia do Spraw Transferów. I posłuchajmy sobie, co on sądzi na ten temat. Próbowałem go wypytać Ale początkowo o kwoty transferu. Chciałem potwierdzić pewne informacje. Znaczy o kwotach nie możemy to nic mówić, bo mamy tutaj klauzulę poufności tych negocjacji. Ani o kwotach sandecji, ani o naszych tutaj. No w każdym razie my nie rozmawiamy tak, bo jesteśmy I... profesjonalnym klubem. My ani ich nie potwierdzamy, ani... Znagujemy, zresztą nigdy tego nie robimy, bo no, takie są reguły no, na całym profesjonalnym świecie piłkarskim, nie tylko sportowym, tak powinno być. Jakie są szanse na to, że dojdzie do skutku ten transfer już teraz? Dużo zależy od stanowiska Sandecji też. No. My jak gdyby obsadę bramki na tą, na tą rundę mamy, więc e, jeśli będzie szansa, to tak, a jeśli no, nie, jakby nie na siłę, tak. Zgodnie z wszystkimi tutaj procedurami, to to nie był transfer, tylko zawodnikowi wygasł kontrakt i podpisał nowy, nowy od 1 lipca. U nas w dwóm bramkarzom się kończą w kontrakty, więc ta sytuacja no, na latem zupełnie inaczej też będzie wyglądała. Wiemy, że dostał zgodę na testy sportowe u nas i, i na pobyt i, i rozmowy tu w naszym klubie oficjalnie w Sandecji. Klub zgadzając się e, na, na jakieś testy sportowe tak i na podjęcie, no to wiadomo, że zawodnik przyjeżdża po to, żeby ewentualnie potwierdzić no i podpisać kontrakt. Tak. On równie dobrze po na koniec pobytu tego, który był u nas, mógł podpisać kontrakt. Ja nie wiem, do czego cały czas skupiamy się na to, co mówi strona Zagłębia Lubin. Ja uważam, że naprawdę, żeby to skończyć, Zagłębia Lubin też niech zacznie się zachowywać profesjonalnie. Jeżeli oni zarzucają, że, że tłumaczą, że działają profesjonalnie, to też niech zaproponują profesjonalną kwotę. No. Panowie, sami przyznacie, że kwota 55 tysięcy złotych za jednego z najlepszych zawodników pierwszej ligi zawodnika, który interesuje się miś Polski, jest kwotą niepoważną. Nie byłoby tych dyskusji. I dzisiaj byśmy nie rozmawiali 20 minut o Marku Koziole, gdyby za Lubin potrafiło powiedzieć panowie jesteśmy dać 100 tysięcy złotych, tak? a nie dajemy 55 jesteśmy w stanie przyjechać do, do Nowego sądza, porozmawiać, bo być może nawiązalibyśmy dłuższą współpracę. To nie jest powiedziane, że na transferze Marka Kozioła do Zagłębia Lubin skończyłaby się cała przyjaźń między sandycją a Zagłębią Lubin, prawda? Ja przypuszczam, że to nie kwoty są tutaj głównym motywem rozmowy o Marku Koziole. Naszym celem pośrednim podejrzewam jest tutaj sprawa, jak potraktowano Marka przez zarząd Sandycji, Gdyby Marka nie zawieszono i negocjacje nadal by trwały, co do kontraktu, myślę, że ta sprawa już dawno by się skończyła. Nikt tutaj nie poruszałby tych tematów, czy to jest 55 tysięcy, czy to jest 100. To są sprawy międzyklubowe. My się zgadzamy, że Sandecja powinna jak najwięcej z tego kontraktu dostać i tu nie mam żadnych wątpliwości. My byśmy chcieli, żeby to było nawet i pół miliona. To jest zgoda i tak dalej. Tylko chodzi nam o to, jak Sandecja się zachowała względem marka Kozioła, zawieszając go z dnia na dzień na pół roku, odcinając mu możliwość trenowania. To jest, myślę, impuls tej dyskusji. Jeżeli jeszcze mogę tylko coś dodać, powiedziałeś, Darku, że Zawieszenie marka było jedynym sposobem na wyegzekwowanie pewnych rzeczy. Teraz mówimy o walce o pieniądze i to jest normalne. Sandecja walczy o swój biznes. A dlaczego o tym rozmawiamy? Jak sam powiedziałeś przy pierwszym pytaniu, masz duży wpływ na politykę wizerunkową i medialną Sandecji. Dużo robisz w tym temacie, a jako, że jesteś doświadczony w tematach marketingu sportowego, byłeś kiedyś dziennikarzem sportowym, wiesz, jak funkcjonują kluby, po to jest ta rozmowa. Czy nie uważasz, że takie zachowania, takie sytuacje powodują niepochlebne komentarze? na temat Sandecji w całej Polsce tak naprawdę, czy to ze strony klubów piłkarskich, czy ze strony dziennikarzy. Rozmawialiśmy z Łukaszem, powiedział, że ujawnianie kwot, że tego typu sposób dyskusji jest nie okay. Pan Chlebik z Zagłębia Lubin również to samo potwierdza. Ilekroć z kimś rozmawia, wszyscy mówią w ten sposób się nie negocjuje, w ten sposób się w piłce nie rozmawia. I po to jest Darku, ta dyskusja. Czy nie można by było na przykład ty zapanować nad tym wszystkim, przekaz informacji jest taki, a nie inny, nie ujawniamy kwot, negocjujemy tłuczemy się nawet przy tym stole na argumenty i wtedy możemy próbować coś robić. Szybko zapowiem Ci na to pytanie. Po pierwsze, nie masz takiego dużego wpływu na politykę klubu. Nie jestem członkiem zarządu klubu. Nie jestem etatowym pracownikiem sandycji. Owszem, gdyby zarząd klubu chciał skorzystać przy negocjacjach w Zagłębiu z mojego doświadczenia, z przyjemnością bym na pewno pomógł. Jeżeli chodzi o drugą część twojego pytania, która dotyczyła, że ta opinia, jak negocjujemy z Egemią Lubin, odbija się negatywnie na naszym wizerunku. Chciałbym ci powiedzieć, że też dużo podróżując po Polsce spotykam się z odwrotnymi opiniami, że działacze klubów pierwszoligowych, drugoligowych mówią, fajnie, że postawiliście się Próbowie ekstraklasowym, że nie chcecie, nie chcecie być traktowani jakim kopciuszek, którego można, czy małego chłopca, którego można bić, że też postawiliście twarde warunki, że pokazaliście zagłębiu, że to nie jest tak, że mogą wam podbierać zawodników i rzucić małymi groszami dla zaspokojenia waszych potrzeb. Zgoda, tu się zgadzamy i tak jak potwierdzam, każdy z nas chciałby, żeby standecja dostała jak najwięcej z tego transferu, tylko Zastanawiam mnie, dlaczego Marka zawieszono. No to mnie nurtuje, bo gdyby nie było tego zawieszenia, jestem praktycznie pewny, że nie byłoby tych dyskusji, Marek by normalnie trenował, negocjacje transferowe trwałyby też normalnie i wszystko by jakoś się kręciło, a tutaj z czołowym piłkarzem drużyny, z wychowankiem, kimś, kto oddał klubowi całe, można powiedzieć, serce przez wiele lat gry i nie jest zawodnikiem, którego chciano by się z Nowego Sącza pozbyć, postępuje się właśnie w tak nielogiczny sposób i myślę, że tutaj bardziej cała ta dyskusja z nim się bierze. Damian, powiem Ci jeszcze na to pytanie. Jaką masz pewność, że Zagłębie Lubin przelałby jakiekolwiek środki na nasze konto? Jakim nie mamy pewności tego, że Marek nie grałby przez tą rundę wiosenną. Trenowałby w naszym klubie. Okazałoby się 1 lipca, że na nasze konto do tej pory nie wpłynęła żadna złotówka, zagłębiałoby. Też nie mamy tej pewności i to przyznasz. Ale pytam, czy Markowi nie należy się chociaż minimum szacunku. Sportowego i, i pozwolenie mu chociażby trenować z rezerwami. Okej, okay, ja też mógłbym odpowiedzieć, to, no pyta, odpowiedzieć się na to Twoje pytanie w drugą stronę. Dlaczego Marek Kozioł nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu w grudniu ubiegłego roku z sandycją o następne pół roku do, do końca grudnia 2012 roku? Mała o pracę ma to do siebie, że kiedyś się kończy i nikt nie jest zmuszany do przedłużania umowy, jeśli nie jest w 100% pewny tego, co chce robić później. I myślę, że przepisy prawa, czy to sportowego, czy karnego zezwalają na, na takie odmówienie podpisania kolejnej umowy. I tak jak regulamin transferów zakłada, no, Marek miał prawo podpisać 6 miesięcy przed końcem kontraktu umowy z nowym klubem. I miał... myślę, że tutaj reasumując od moralności, Marek postąpił już zgodnie z sprawy. Okej, dlatego ja Ci też po raz kolejny odpowiem na to pytanie. Dlaczego jączyk bębenek, niezwiązani z sandycją od y, Trumpkarza, zdo, zdołali podpisać, przedłużyć kontrakt z naszym klubem po to, tylko żeby Sandycja pozyskała z tego transferu jakieś środki. Marek mógł w grudniu, tym bardziej, że wiedział, że y, był taki przypadek z Kukolem, mógł przedłużyć z nami umowę w grudniu 2011 roku, po to tylko, że idą do Zagłębia Lubin, standycja z jego transferu ma jakieś środki. Być może sprawa z Kukolem dała Markowi do myślenia i, i być może nie bez przyczyny zawodnicy w Nowym Sączu pewne sprawy boją się ujawniać. To też warto się na tym zastanowić, dlaczego tak zachował się Kukol, dlaczego tak zachował się Marek. To już jest wasza rola. Ja mam nadzieję, że jeżeli wylewnie są aż tak piłkarze, to niech powiedzą, no, Dlaczego czy mają jakieś pretensje do zarządu? A może Wyrzymy? Marek Kozioł po prostu pomyślał wreszcie o sobie, bo Darku, jak dobrze wiemy wszyscy tutaj siedząc nie jest to pierwsza propozycja ze strony Zagłębia w ciągu kariery Marka Kozioła w Sandecji Zagłębie kiedyś chciało go już ściągnąć Sandecja krzyknęła wówczas bardzo dużą kwotę jak za marka i do zagębia nie poszedł. Może po prostu Marek bał się, że Sandecja znów namówi go na podpisanie kontraktu, on kontrakt przedłuży, wówczas Sandecja będzie mogła zażądać większej kwoty niż te 150, 100 czy 180 tysięcy, o których się różnie mówi i wtedy nic z transferu, kolejny sezon w pierwszej lidze czy kolejne dwa i możesz już nikt do tej ekstraklasy nie zapuka. Panowie, czy Dundee United jest lepszym klubem niż Zagłębie Lubin? Jeżeli chodzi o poziom sportowy, zdecydowanie. Finansowy? Zapewne też. Dlaczego Marek Kozioł nie chce jechać na pięciodniowe testy do Ligi Szkockiej, tylko dziwnym trybem szybko podpisuje kontrakt z Aglę a może uważał, że się nie sprawdzi, może zwątpił w swoje możliwości, a może po prostu nie pasuje mu klimat, Liga Szkocka. N nie wiemy tego. Czy każdy z Was dzisiaj dostaje z propozycję z telewizji polskiej z oczu sportu, nie chcielibyście spróbować czegoś innego? Ale każdy z nas jest w innej sytuacji. Darku, Marek był na jednych testach w wyśle Kraków, na drugich w Zagłębiu Lubin. Może on po prostu bał się, że z tych testów w końcu nic nie wyniknie, on będzie nieprzygotowany do sezonu, nie będzie miał miejsca u nowego trenera i cała runda będzie stracona, a wtedy do ekstraklasy panowie, nikogo nie ja, weźmie. Panowie, patrz troszkę obiektywnie, cały czas. Bronicie w zerunku marka kozioła popatrzcie troszkę obiektywnie, no popatrzcie też na stronę sandycy. dlaczego Marek Kozioł, moim zdaniem nie spróbował nawet wyjazdu do Dundee United, no, do Ligi Szkockiej. Być może ma inny plan na swoją karierę i chciałby rozpocząć od Ekstraklasy, jeżeli sprawdzi się w Ekstraklasie to któryś z klubów zagranicznych będzie chciał go wykupić, ja może, może w ten sposób ja, tak? ja mu życzę awansu do Ekstraklasy i ja oby się nie okazało tak, że Marek trafi do Zagłębia Lubin zostanie wypożyczony, jak wy tego chcecie, do kolejarza stróża, czy też Marek Kozioł trafi do Zagłębia Lubin, a w lipcu spotkamy się w jednej lidze. Chciałbym, żeby awans Marka sportowy naprawdę odbył się do ekstraklasy, i chciałbym też, żeby ta telenowela pod tytułem Marek Kozioł już na raz zawsze się skończyła. I po 30 minutach rozmowy o Marku Koziole przejdźmy do innych tematów. Ja jeszcze mam jedno pytanie, Darku, do ciebie. Czy nie uważasz, że łatwiej byłoby negocjować z Zagłębiem w sprawie transferu, gdyby sprawa nie została nagłośniona poprzez media? Oczywiście, że nie. A nie, nie, nie uważasz, że to w jakiś sposób zniechęciło Zagłębie do negocjacji? Pomyśleli sobie, oni wyskakują z kwotami, to dlaczego mamy iść teraz na rękę? Może gdyby wszystko było po cichu załatwione, byliby bardziej przychylni do negocjacji? Ja tak? Sądzę. Znamy politykę działaczy ekstraktasowych klubów. Y Popatrzcie na wszystkie transfery, które się odbywają w klasie. teraz w pierwszej lidze. Wszystkie transfery, w 90% są transfery zawodników za darmo. Sandycja też nie wyłożyła środków na pozyskanie nowych piłkarzy. Ja nie sądzę, że za Zagłębie Lubin byłoby chętne wyłożyć 150, 200 czy 300 tysięcy na pozyskanie marka Kożana. To była od razu przyjęta polityka, żeby pozyskać zawodnika za darmo i że z dniem 1 lipca będzie to transfer wolny do nich. Ale może gdyby tak faktycznie było, jak mówisz, to w ogóle nie byłoby dyskusji, tak? Oni mają zaklepanego zawodnika od lipca, nie muszą płacić za ten transfer ani złotówki. To jest tak, że wygasa umowa i on popisuje nową umowę, tak? Więc gdyby im nie zależało w jakimś chociaż małym stopniu, to w ogóle by nie było dyskusji na temat transferu już teraz Marka Kozioła do Zagłębia Wieszku, cały czas mam wrażenie, że nie wiem, jesteście współpracownikami menadżera Osucha. Cały czas bronicie jednej strony. Zagłębia, Osucha i Marka kozioła. Popatrzcie też na dobro Sandecji. Nam też zależy na tym, żeby z tego transferu otrzymać jakieś środki. To jest oczywiste. To jest prawo biznesu. Chcemy na tym też zyskać, prawda? W tym momencie z transferu marka Koziowa nie mamy nic. I może się okazać, że z nim 1 lipca na naszym koncie dalej nie będzie nic. Osobiście nie przypuszczam, żebyśmy byli obrońcami menedżera OSU. Cały czas do tego zmierzam. Powtarzam to jak mantrę, że głównym tutaj aspektem jest potraktowanie marka Koziowa, to jego zawieszenie i tak dalej. Tutaj myślę, jest pies pogrzebany, jak mówi się potocznie, i stąd bierze się też ta cała dyskusja. Ode mnie, Marek I Dlatego że... my stajemy w jego obronie. Być może tak jest faktycznie, bo, bo nikt inny o tym nie pomyślał, że to jednak za... Marek Kozioł, nie oszukujmy się, był. W poprzedniej rundzie najważniejszym wychowankiem Sandecji w pierwszym zespole i był ulubieńcem Trybun. Dużo Sandecja mu zawdzięczamy. Dziennikarze wiemy o tym, że Markowi za jego grę dla Sandecji naprawdę należy się szacunek. Berian, czy twierdzi, że jutro um, dopuszczając Markę Kozioła do zajęć, jak za nie Lubin przeleje 180 tysięcy na nasze kąt? Ale ja nie dyskutuję tutaj o negocjacjach pomiędzy klubami, tylko cały czas próbuję wydobyć odpowiedź na pytanie, dlaczego Marka potraktowano zupełnie bez szacunku, dlaczego zarząd klubu tak zachował się względem Marka Kozioła. I to tu wypowiada się za prezesa Wdańka, czy wiceprezesa Wiesława Leśniaka. To była ich decyzja zarządu klubu i cały czas upierasz się w tym stwierdzeniu, czy to był dobry ruch, czy był zły ruch. Ja też mógłbym zadać pytanie, czy Marek wykonał dobry ruch w grudniu, że nie przedłużył z nami kontraktu, czy wykonał zły ruch w grudniu, że nie przedłużył kontraktu z nami. Przypuszczam, że gdyby parafował umowę przedłużającą kontrakt sądyca do końca grudnia 2012 roku, nie byłoby tematu z W sensie tym, że Zagłębie by przelało środki bez takich naprawdę tej tele, telenoweli. No już, już chciałbym, żeby ten cyrk się naprawdę skończył, bo myślę, że żadnej stron nie jest to na rękę, prawda? Nie, no oczywiście, nie jest to na rękę, tylko tutaj z tego, co mówisz też, kwota 180 tysięcy. Ta runda spędzona, załóżmy, że Zagłębie, to jest scenariusz negatywny, Zagłębie nie wykupuje Marka w tym momencie, bo się nie dogadacie, tak też może być. Jasne. Marek spędza całe pół roku na trybunach, Marek nie trenuje z pierwszą drużyną, nie ma rytmu meczowego i ta runda może mu zniszczyć najbliższe 2-3 lata, bo pójdzie do zagłębienia nie wywalczy miejsca, będąc w takiej fory po pół roku siedzenia na trybunach. Czy uważasz, że 180 tysięcy to są pieniądze, które są warte tego, aby zniszczyć pół roku wychowankowi Sandecji, który od wielu sezonów grał, zawsze był dla dobra Sandecji. Wiemy o tym, że nie zawsze Sandecja była wobec niego w 100% fair, jak i wobec też innych piłkarzy, bo ostatnio były wypłaty, wiemy za jaki okres, nie będziemy tego ujawniać. I to nie do końca jest w porządku wobec zawodników, wobec też Marka. Czy nie uważasz, że Zagłębie Lubin jest dużo lepiej poukładanym klubem pod względem finansowym, pod względem organizacyjnym i może chciał sprowadzić tam życia? Tam pokładać sobie w jakiś sposób karierę, bo miał do tego prawo zgodnie z przepisami piłki nożnej. Jestem, tylko nie, nie używajmy takiej że e, Menadżer osób mówi, że chcieliśmy mu połamać ręce. Teraz wy mówicie, zniszczyć mu karierę. Naprawdę, zależy nam na dobrą markę i chcielibyśmy jak najszybciej, żeby zakończył się spór na linii Sandycja. Zagłębiam Ja nie, uwuży, nie chcę używać tych słowa spór, naprawdę, ja uważam, że to są trudne negocjacje biznesowe. Tak naprawdę dwie strony. Moim zdaniem jest jedno wyjście z tej sytuacji dwie strony, zarząd sandycji, zarząd Zagłębia Lubin, nie przy udziale mediów, nie przez rozmowy telefoniczne, powinien jak najszybciej usiąść do wspólnego stołu i uważam, że w ciągu pół godziny temat marka, który byłby zaloczony. Ale sam wymieniasz, nie przez media, nie przez rozmowy. Jasne. A to wy ujawniacie szczegóły transferu, a nie oni. Może nie ujawniamy szczegóły transferu. Ujawniliśmy tylko niepoważną propozycję Zagłębia Lubin. Ujawniliśmy tylko kwotę, jaka padła ze strony prezesa Zagłębia. Ujawniliśmy te 55 tysięcy złotych. Ale też ujawniliście kwotę, którą wy zaproponowaliście za zawodnika. Jasne, bo jeżeli z mediów wyszło pytanie, czego my od. Skoro, ja, skoro przekazaliśmy do mediów, że jest 55 tysięcy, propozycja za tak to no również przedstawiliśmy swoją propozycję. Panowie, doskonale wiecie, że 55 tysięcy, po drugiej szali 400 tysięcy i gdzieś w połowie drogi można się znaleźć i załatwić sytuację z transferem Marka jak szybciej. Ja uważam, że im szybciej te dwa zarządy się spotkają, porozmawiają, tym szybciej ten transfer dojdzie do skutku i zyskają na tym obie strony. Ja tu przywołam jeszcze y, menadżera Osłucha, biorąc pod uwagę, że niektóre rzeczy, które on mówi, należy potraktować z przymrużeniem oka, ale Darku, do Ciebie jeszcze pytanie, czy uważasz, że kwota, która padła, 100 tysięcy, podparta pewnymi przykładami, nie byłaby rozwiązaniem tej kwestii? Przykładam. Czy Sandecja jest w stanie zaakceptować 100 tysięcy złotych za Marka Kozioła? Jeżeli w tym momencie prezes danek zaproponował 180 tysięcy, ja nie jestem władny, żeby powiedzieć, czy prezesa i wiceprezes zarządku, bo będzie ta kwota 100 tysięcy zadawalała. Ale co o tym sądzisz ty? Ja sądzę, że gdyby zagłębia przystało na propozycję 180 tysięcy złotych, też byłaby to propozycja korzystna dla zagłębia A czy ewentualnie sandacjan, nowy sąd? Czy... Może zejść z tej kwoty jeszcze? Naprawdę nie chciałbym się wypowiadać w imieniu prezesa Kubu w tym temacie. To prezes Kubu decyduje o finansach, decyduje o wysokości kwot transferowych. Ja tylko powiem, że kwota 150, 180 tysięcy, sproponowanych przez nas wcześniej 400 tysięcy, jest i tak bardzo dobrą kwotą dla Zagłębia Lubin. Ja się boję jednej rzeczy, że pamiętacie transfery Dawida Janczyka do Olegi Warszawa? Tak, poszedł za niewielkie pieniądze do Legii Legia za chwilę na nim zarobiła miliony miliony euro, teraz może być to samo z Markiem Koziołem, też za drobne pieniądze trafię do Zagłębia Lugii a za pół roku Zagłębie zarobi na nim miliony euro, wtedy nie będziemy dyskutować czy 180 tysięcy złotych było wysoką kwotą transferową, tylko się zastanowimy dlaczego byśmy nie sprzedali marka, w cudzysłowie sprzedali nie transferowali za wyższą kwotę rozmawialiśmy bodaj przed tygodniem i powiedziałaś o pewnej opcji co do transferu. Wtedy chodziło o kwotę 200 tysięcy złotych plus Kami Majkowski na transfer definitywny, bezpłatny. Pojawiają się różne e, z naszej strony, różne propozycje, bo naprawdę chcemy zarząd klubu chce jak najszybciej zakończenia e, tego tematu z Markiem Koziołem. Rozmawiając z wiceprezesem Wieszałem Josiakiem, powiedział mi wówczas o propozycji, którą wystosowano do menadżera Osłucha chodziło o kwotę 200 tysięcy plus transfer bezgotówkowy Kamila Majkowskiego, bo Kamil Majkowski jest zawodnikiem menadżera Osłucha teraz słyszymy o kwocie 180 tysięcy ja tak naprawdę myślę, że kwota 180 tysięcy ze strony Zagłębia Lubin Byłaby kwotą, która naprawdę zakończyłaby dyskusję. Tylko pytanie, 180 tysięcy samo, 180 tysięcy, czy 180 tysięcy plus Majkowski? To 180 tysięcy plus Majkowski. Czyli ta kwota 180 no. zbogacona Majkowskiego jest według mnie bliska tej waszej pierwotnej propozycji, czyli 400 tysięcy, bo Kamil Majkowski również jest zawodnikiem jakoś wycenianym, prawda? Na no, pewno jest wycenianym, ale ja nie wiem, czy Kamil Majkowski powinien być tak wysoko wyceniany, jak i Marek Kajon ale mimo wszystko jest to dodatkowa kwota do ogólnej transferu. Jasne, my też bierzemy na siebie utrzymanie zawodnika, wypłaty dla niego też są po naszej stronie koszty. Myślę, że zarząd klubu, szczerze mówiąc, robiłby by przestał na tą opcję 180 tysięcy bez transferu majkowskiego. Ale uściślimy jedną rzecz. Mówisz my, przedtem Mówi o zarządzie. klubu. Zarząd. się pan rzekł Nie, ja w tym momencie myślę, że, że chodzi... Znaczy chciałbym się wypowiedzieć, co myślę na temat mm -hmm. zarządu. Czyli y, ty nie bierzesz udziału w tych negocjacjach, to są sprawy między prezesami. Nie, ja nie jestem etatowym hmm, pracownikiem z Andacy, jak wcześniej wspomnieliśmy. Jeżeli gdyby zarząd y, chciał, żebym pomógł w negocjacjach, chętnie to uczynię. Natomiast y, sprawy finansowe, transfery, to jest rola zarządu klubu, który uważam, Naprawdę bardzo dobrze ze swojej grunty się wywiązuje eee, i całe ataki na, na prezesa Andrzej Danek, czy wiceprezesa Leśnieka będę odpierał i, i panowie z prostego powodu. Gdzie byliśmy kilka lat temu? Eee, graliśmy w trzeciej lidze, graliśmy w czwartej lidze. Nikt wówczas nie, nie marzył o awansie do ekstraklasy, nikt nie marzył o podgrzewanej murawie, nikt nie dawał szansy na pozyskanie mocnych sponsorów. Eee, uważam, że prezes Andrzej Danek wiceprezes Wiesław Leśniak, naprawdę dużo angażują się do pracy w, y, na rzecz klubu y, i pokazali, że są dobrymi przedsiębiorcami, dobrymi biznesmenami i uważam, że bardzo dobrze poprowadzą również ten klub. Padła tutaj jeszcze sekundkę, bo wtrącę kwestia podgrzewanej murawy, no to troszkę chyba na wyrost padła. Tak, na pewno każdemu z nas i Wam też równie zależy na tym, żeby ten obiekt jak najlepiej wyglądał i najpiękniej. Wiadomo, że jest to miejski klub sportowy i środki na podgrzewaną murawę musi zabezpieczyć miasto. E, to nie jest, że klub wykłada e, ileś milionów, żeby mieć podgrzewaną murawę. Co do Majkowskiego jeszcze, bo Darku, ty kiedyś powoływałeś się na przegląd sportowy, jeżeli chodzi o wycenę Marka Kozioła, to ja powołam się na portal transfermarkt.de, jeżeli chodzi o wycenę Kamila Majkowskiego. Portal ten wycenia go na 200 tysięcy euro. Załóżmy, że to nawet jest 200 tysięcy złotych. To mamy 180 plus Majkowski, który jest warty 200 tysięcy. To mamy prawie 400 tysięcy złotych. A patrzyłeś na ten sam portal, ile wycenam na RK Kozioła? Możemy sprawdzić. Pamiętajmy cały czas. Marek ma pół roku do końca kontraktu, ale schodząc już ze sobą, ja, ja uważam, marka... że pół godziny spędziliśmy na dyskusji o Marku Koziole, co e, nie jest y, tematem, który można wałkować na okrągło. Oba zarządy, jeżeli się spotkamy, jak najszybciej, zobaczą sprawę Marka Kozioła bardzo szybko. Może warto, żebyś ty, Darku, ze swoim doświadczeniem włączył się do tych rozmów, bo znalazłem taką ciekawostkę na twój temat, że w czasach twojej kariery w Polskim Związku Biatlonu brałeś udział przy negocjacjach sponsorskich dla Tomasza Sikory, wybitnego biatlonisty naszego i przyczyniłeś się w dużej mierze do wywalczenia dla niego kontraktu upiewającego na 50 tysięcy złotych. W masz takie dane, to, to że powiem ci tak, rzeczywiście w Polskim Związku Biatlonu załatwiłem Tomkowi Sikorze dwóch sponsorów i uważam, że ta kwota jest kwotą dwa razy wyższą, którą otrzymał Tomek Kikora. Załatwiłem mu sponsorów roku olimpijskim. Ukrywam, że jestem związany przez moją firmę z wieloma sportowcami, z wieloma aktorami. Z systemu zarządu Sandycji nie padła propozycja woli tego, żebym pomagał przy, przy transferach, przy negocjacjach, więc jestem tutaj na boku. Na pewno nie jestem osobą, której e, zależy na Parciu na szkoło nie zależy na to, żeby się wybijać, czy nie zależy na tym, żeby być przyspawanym do stołka rzecznika prasowego klubu. Jeżeli zarząd klubu jest zadowolony ze współpracy ze mną, to tą współpracę będę kontynuował. Ja zawsze co pół roku zwracam się do zarządu z pytaniem, współpracujemy dalej czy nie. W są tu jest wielu wspaniałych dziennikarzy, przykładowo wy, którzy tą rolę mogą pełnić. Ja mam naprawdę wiele pracy, wiele swoich projektów, mam nad czym pracować. Nie jestem etatowym pracownikiem Sandecji i uważam, że e, to, co robię, to tylko może służyć dobru tego klubu. Podkreślasz, nie jesteś etatowym pracownikiem Sandecji, czyli teoretycznie w każdej chwili mógłbyś starać się o rozwiązanie tej współpracy, dogadanie się o jej zakończeniu. Czy to jest prawda? Tak, jasne. A jak się ma do tego informacja, że podobno otrzymałeś trzy propozycje objęcia stanowiska rzecznika prasowego w innych miejscach? Jest to prawdą. Są to trzy kluby, dwa z jednej dyscypliny. Może powiedzieć tak, trzy kluby z dwóch dyscyplin. Mm -hmm. I rozważasz je? Czy chcesz zostać w Sandecji, Czy może chcesz łączyć funkcję rzecznika tam? Ja rzecznika na, pewno, na pewno nie wyobrażam sobie łączenia, bo że, że, uważam, że funkcja rzecznika prasowego jest dobrze wykonywana, że się pełni tą funkcję w jednym klubie. E, natomiast przed nową rundą chciałbym usiąść za rządem do dyskusji. Ja nie ukrywam, że pracy i pomysłów jest wiele. Ale też, żeby to, te działania przynosiły efekt, powinien być pewien budżet na, na, na działania czy promocyjne, czy różne pomysły. E, do tej pory widzimy, że stronę internetową prowadzą kibice. Miłosz założył też telewizję. E, Gazeta Krakowska prowadzi bardzo dobrą stronę e, poświęconą temu klubowi. Daleko nam do, do działań PR-owskich, czy marketingowych, do, do klubów Ekstraklasy ale też uważam, że e, te działania, które wykonuje na poziomie pierwszej ligi są dobre. Ciągle Marek Koził siedzi we mnie i ostatnie <grym> pytanie w tym temacie, bo nastąpił mi się taki wniosek, być może to nie będzie pytanie, a wniosek, bo, bo pytamy, dlaczego Marek nie podpisał kontraktu ze Sandecją, a myślę, że wiedząc, co teraz się dzieje z tym kontraktem, chyba wszyscy to powinniśmy rozumieć, czemu nie wtedy nie podpisał z Sandecją kontraktu. Marek pewnie się spodziewał, że gdy podpisał kontrakt ze Sandecją w grudniu, to już mógłby sobie definitywnie zamknąć możliwość wytransferowania do, do załogęcia Lublin. Z prostego powodu on wie jest tam priorytetowym piłkarzem i nikt na pewno nie wyłożyłby za niego tak grubych pieniędzy, jakie by były oczekiwane w momencie, kiedy miałby kilkuletni kontrakt z sandecją Nowy Sącz. Daniel, ja, nie odpowiem Ci na to pytanie z prostej przyczyny, że jeżeli od, odpowiem Ci na to pytanie, to Marku Koziola jeszcze będziemy rozmawiać przez dwa tygodnie. Był to sądecki podcast sportowy.